To są informacje polskiego Radia 24. Fidesz prowadzi w wyborach. Tisa prowadzi w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Znamy pierwsze cząstkowe wyniki. Amerykanie mogą wycofać się niebawem z konfliktu na Bliskim Wschodzie. W informacjach komentarz w tej sprawie. Powiemy też o akcji przypominającej o zbrodni katyńskiej. Cztery instytucje kultury rozdają do jutra katyńskie guziki pamięci. Minęła 21. Łukasz, pastor, zapraszam. Rekordowa frekwencja w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Do urn poszło prawie 78% wyborców. To dane z godziny 18.30. Państwowa Komisja Wyborcza podaje pierwsze szczątkowe wyniki wyborów. Według nich przewagę uzyskała opozycyjna partia TISA, Pytera Modziora. Michał Makowski ma najnowsze szczegóły prosto z Budapesztu, a dokładnie z wiecu wyborczego partii Fides. Jak wyglądają cząstkowe wyniki na ten moment? Cóż, odświeżając strony Państwowej Komisji Wyborczej widzę, że po przeliczeniu prawie 37% głosów y, przewagę uzyskała... TISA. To daje jej 132 mandaty w parlamencie, blisko większości konstytucyjnej. A to sprawia, że zwolennicy Fidesu stali się nieco przygaszeni, chociaż po pierwszych cząstkowych wynikach to partia Wiktora Orbana prowadziła. Ugrupowanie Fidesz donosi też o ponad 1500 przypadkach nieprawidłowości wyborczych zgłoszonych do świeżo powołanego partyjnego Centrum Demokracji. Na przykład chodzi o wchodzenie do lokali wyborczych w koszulkach TISy czy próby przekupywania wyborców. Prezydent Węgier, Tamasz Szuljok, ocenił, że wybory przebiegały w sposób prawidłowy. Za to szef sztabu rządzącego od 16 lat Fideszu, Giereli Guliasz podziękował wyborcom po zakończeniu głosowania. Wyborów wyników oczywiście jeszcze nie znamy, ale ze strony partii rządzących prowadzona była ogromna mobilizacja. To również przełożyło się na wyjątkowo wysoką frekwencję. Chcemy podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w głosowaniu. Ostateczne wyniki wyborów z dokładnym podziałem na mandaty będą znane prawdopodobnie w sobotę. Do głosów krajowych zostaną doliczone te oddane za granicą, czyli co najmniej 7% wszystkich głosów. TISA prowadzi w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Cząstkowe wyniki podsumował Michał Makowski. Dziękujemy. A wybory nad Dunajem komentowali też polscy politycy. Dni partii obecnego premiera Węgier są policzone, tak uważa Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej. Trzymam kciuki za Węgrów, bardziej zastanawiam się, czy Orban zaakceptuje wyrok wyborczy, wynik wyborczy, to mnie bardziej zastanawia, czy tu się nie odezwą jakieś takie post-Trumpowskie odruchy i potynowskie działania, które będą podważały wynik wyborczy. Zobaczymy, nie chcę tutaj przesądzać za wcześnie, trzymam kciuki za Węgrów, mam nadzieję, że czas Orbanowców na Węgrzech mija, a Orbanowców w Polsce też. Za obecnie urzędującego premiera kciuki trzymają polskie partie prawicowe. Bez względu na wynik wyborczy będzie to decyzja demokratyczna, mówi poseł PiSu Sebastian Kaleta.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 W najbliższych tygodniach Amerykanie mogą wycofać się z konfliktu na Bliskim Wschodzie, tak uważa Tomasz Wypych z portalu Salon24. Podczas negocjacji pokojowych w stolicy Pakistanu Iran i USA nie osiągnęły porozumienia. Stanom Zjednoczonym nie uda się szybko zakończyć wojny na Bliskim Wschodzie, dodaje Tomasz Wypych.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 W informacjach okolice podwarszawskich Łomianek i utrudnienia na drodze krajowej nr 7. Zderzyło się tam pięć samochodów osobowych. Nie żyją dwie osoby, jedna jest ranna. Początkowo droga była zablokowana, teraz ruch odbywa się pod wiaduktem w obu kierunkach. Służby apelują jednak o ostrożność w rejonie wypadku. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 23. Trwa kampania Pamiętam Katyni 1940. Jej celem jest przypomnienie o tragedii, jaką była zbrodnia katyńska. Muzeum katyńskie, Instytut Pileckiego, IPN oraz NCK rozdają repliki guzików z, man, z mundurów polskich oficerów zamordowanych przez Sowietów wiosną 1940 roku. Guziki są niezwykle symboliczną pamiątką, nierozerwalnie związaną ze zbrodnią katyńską, mówi Jakub Kiersikowski, kierownik działu wydarzeń Instytutu Pileckiego. Pozwala przypomnieć o tych ofiarach, pozwala utożsamić się z ich losem, pozwala także ten los zgłębiać, dlatego że nie sam guzik jest tylko treścią akcji, ale także to, co z guzikiem idzie, czyli 20 biogramów towarzyszących temu guzikowi w formie takich plakietek, w tych biogramach 20 wybranych ofiar zbrodni katyńskiej. Kampania potrwa do jutra. To były informacje Polskiego Radia 24. Jutro popada tylko na północnym zachodzie. Termometry pokażą od 12 stopni na wschodzie północy i południu do 18 na południowym zachodzie. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Niespełna 16,5% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej z wiatru lądowego. Klimat. Polskim Radiu 24. Radio Podcast. Podcast Polskiego Radia. Zwykła koperta, a wewnątrz niej biały, drobny pył. Wystarczy jeden ruch nożem do listów, żeby tysiące maleńkich zarodników uniosły się w górę, tworząc niedostrzegalny aerozol. Ofiara bierze głęboki oddech. Nieświadoma, że właśnie wciągnęła do płuc śmiertelnie groźny patogen z wojskowego laboratorium. Tak zaczyna się największy akt bioterroryzmu w historii Stanów Zjednoczonych. Laboratorium Zbrodni Nauka w służbie kryminalistyki. Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem. Dzień dobry, tu Ola Stanisławska i Piotrek Stanisławski. A przed Państwem nowy odcinek naszego Laboratorium Zbrodni. Jak to u nas w zwyczaju przyjrzymy się i tym razem w sprawie kryminalnej przez pryzmat naukowych metod śledczych. Seria, której Państwo słuchają jest efektem naszej współpracy z Polskim Radiem. Podobnie zresztą jak sekcja teorii spiskowych, czyli nasza kolejna produkcja. Natomiast my sami tworzymy też podcast Crazy Nauka. No i zapraszamy do odsłuchiwania każdej z tych serii. I zachęcamy do zostawiania komentarzy, do wystawiania ocen i dzielenia się naszymi podcastami z innymi, z bliskimi wam osobami. Za każde miłe słowo, które do nas trafia, bardzo, bardzo gorąco dziękujemy. A w tym odcinku Laboratorium Zbrodni przyjrzymy się, jak już wspomnieliśmy, największemu śledztwu bioterrorystycznemu w historii Stanów Zjednoczonych. W październiku 2001 roku, kiedy świat wciąż patrzył na zgliszcza World Trade Center, w Ameryce pojawiła się druga fala terroru. Tym razem wróg przybył prosto z laboratoriów wojskowych pracujących nad śmiertelnie groźną bronią biologiczną. I tu ważna uwaga, ten podcast zawiera opisy prawdziwych zdarzeń. Będziemy mówić m.in. o zakażeniach śmiertelną chorobą i śmierci z jej powodu. Jeśli słuchają nas osoby wrażliwe, zmagające się ze stanami lękowymi,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 To już dwa tygodnie po atakach terrorystycznych z 11 września, a Ameryka wciąż nie może się otrząsnąć z szoku. Tymczasem na Florydzie, w mieście Boca Raton, trwa kolejny upalny dzień. Jak zazwyczaj o tej porze roku. Na trzecim piętrze biurowca należącego do wydawnictwa American Media Incorporation pracuje przy swoim biurku 63-letni Robert Stevens. Stevens jest pochodzeniem Brytyjczykiem, od ponad 20 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. W wydawnictwie jest fotoedytorem. Jego zadaniem jest wybieranie zdjęć do gazety Sun. Fotografie mają być krzykliwe no i rzucające się w oczy w końcu Santos, tabloid, popularna bulwarówka sprzedawana przy kasach w supermarketach na Florydzie. Kiedy Robert Stevens przegląda zdjęcia w tym samym budynku, dwa piętra niżej, przez ręce innego pracownika Ernesto Blanco przechodzi właśnie codzienny pakiet poczty. Tysiące listów i przesyłek, które rankiem trafiły do sortowni. Ernesto ma je później dostarczyć pracownikom z trzech pięter budynku. Wśród nich jest jedna, niczym nie wyróżniająca się, koperta. Kilka dni później Robert jedzie z żoną do Karoliny Północnej, żeby odwiedzić córkę. Podczas podróży po Appalachach mężczyzna nagle słabnie. Pojawiają się dreszcze i gorączka, czyli objawy, które sugerują w pierwszej chwili grypę. Ale 2 października, już po powrocie do domu na Florydzie, sytuacja staje się dramatyczna. Robert wymiotuje, traci orientację, a o 2 nad ranem żona zawozi go do szpitala JFK Medical Center w Atlantis. Tam jego stan gwałtownie się pogarsza. Mężczyzna zapada w śpiączkę. Lekarze podejrzewają u niego zapalenie opon mózgowych. Prawda jest jednak inna, dużo bardziej przerażająca. Standardowe badania nie dają odpowiedzi. Dzięki nakłuciu lędźwiowemu zespół medyczny pozyskuje od Stevensa próbkę płynu mózgowo-rdzeniowego do analizy, która ma potwierdzić albo wykluczyć zapalenie, zapalenie mózgu czy opon mózgowych. I Ta próbka trafia do doktora Larego Busha, ordynatora oddziału chorób zakaźnych. Lekarz patrzy przez okulary mikroskopu i dostrzega Coś czego z całą pewnością nie spodziewał się zobaczyć w szpitalu na Florydzie. W płynie mózgowo aż roi się od bakterii o kształcie pałeczek, które układają się w charakterystyczne poskręcane łańcuchy przypominające pędy bambusa. Szybki test wykazuje, że są to bakterie gram dodatnie. Ten szybki test to barwienie metodą grama kluczowe badanie mikroskopowe, które pozwala błyskawicznie sprawdzić, czy bakterie są grube i mocne, czyli gram dodatnie, czy raczej cienkie, gram ujemne. Cały proces trwa zaledwie kilka minut. Zaczyna się on od naniesienia fioletu krystalicznego, który jako główny barwnik pokrywa intensywnym kolorem wszystkie bakterie na szkiełku pod mikroskopem. Następnie dodaje się jod w postaci płynu Lugola, który pełni funkcję utrwalacza. Działa tak trochę jak klej, wiążąc fioletowy barwnik wewnątrz komórek. Kluczowym momentem jest etap odbarwiania przy użyciu alkoholu albo acetonu. I to właśnie wtedy ba bakterie gram dodatnie, dzięki swojej grubej ścianie komórkowej, zatrzymują fiolet wewnątrz, podczas gdy bakterie gram ujemne tracą barwę no i stają się całkowicie bezbarwne. Na sam koniec stosuje się safraninę, czyli różowy barwnik, który nadaje odbarwionym wcześniej bakteriom kontrastowy czerwony kolor, co pozwala lekarzowi pod mikroskopem bez trudu odróżnić oba rodzaje drobnoustrojów. Doktor Bush, cóż, podejrzewa najgorsze jako ordynator oddziału chorób zakaźnych oraz osoba o zdecydowanie pesymistycznym usposobieniu. Stara się być gotowy na różne skrajne sytuacje. No wiele już w życiu widział. Zdarzenia z 11 września dowodzą, że Amerykanie znaleźli się na celowniku terrorystów. A co jeśli następny atak y, będzie atakiem bioterrorystycznym? Między innymi z tego powodu ordynator trzyma w szufladzie swojego biurka artykuł z 1999 roku, który dotyczy wykorzystania wąglika jako broni biologicznej. A laseczki wąglika to właśnie bakterie gram dodatnie w charakterystycznym kształcie pędów bambusa. Takie, jakie właśnie widzi pod mikroskopem. I mimo, że od 1974 roku w Stanach Zjednoczonych nie pojawił się ani jeden przypadek w najgroźniejszej postaci wąglika, to dr Bush z JFK Medical Center w Atlantis uznaje, że właśnie ma do czynienia z czymś takim. No i od tego momentu wydarzenia toczą się już błyskawicznie. Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Wąglik to groźna choroba zakaźna wywołana przez bakterie Bacillus anthracis, które naturalnie występują u zwierząt. Bakteria ta wytwarza toksyny, które niszczą tkanki i blokują mechanizmy obronne organizmu, co prowadzi do obrzęków, do wstrząsu septycznego, no i do śmierci. Najgroźniejszą postacią choroby jest odmiana wziewna. A to dlatego, że mikroskopijne zarodniki, czyli te przetrwalnikowe formy bakterii, które są odporne na złe warunki środowiskowe, w tym brak składników odżywczych czy wysokie temperatury. I te właśnie zarodniki wnikają głęboko do płuc, a pierwsze objawy przypominają zwykłą grypę. To niestety opóźnia postawienie diagnozy aż do momentu, kiedy we krwi jest już zbyt dużo tych toksyn, żeby antybiotyki mogły skutecznie sobie z nimi poradzić. Środa, 3 października 2001 roku. Sytuacja w szpitalu JFK Medical Center staje się coraz bardziej napięta. Lekarze desperacko walczą o życie nieprzytomnego fotoedytora, tego dnia po południu, tuż po uzyskaniu wstępnych, niepokojących wyników badań, dr Larry Bush decyduje się na wykonanie telefonu, który zmieni bieg wydarzeń dzwoni do dr Jean Malecki, dyrektorki Departamentu Zdrowia Hrabstwa Palm Beach, czyli tamtejszego odpowiednika polskiego Sanepid. Bush i Malecki znają się od blisko 20 lat. Zaczynali karierę jako młodzi specjaliści w tej samej placówce. Wiedząc jak dużą wagę ma informacja, którą zaraz przekażę, Bush radzi najpierw koleżance, żeby lepiej usiadła, zanim to usłyszy. Wyjaśnia, że ma pacjenta z podejrzeniem wąglika wziewnego i no, prosi o natychmiastową ocenę sytuacji. Traf chciał, że akurat w tamtym czasie, kiedy zadzwonił do niej dr Bursz, dr Malecki prowadziła spotkanie poświęcone zagrożeniom bioterrorystycznym po atakach 11 września. Specjalistka przerwała więc spotkanie i o 19.15 dotarła na oddział z nieprzytomnym Stevensem. Póki co działało instynktownie, w tym czasie nie istniały jeszcze oficjalne procedury dla takich przypadków pochodzące od amerykańskich agencji zajmujących się prewencją i kontrolą chorób zakaźnych, czyli Centers for Disease Control and Prevention, CDC. Mimo, że trzeci decydujący test na obecność wąglika wziewnego wciąż trwał w specjalistycznym laboratorium w Jacksonville, to jednak doktor Malecki zdecydowała się już na tym etapie uruchomić oficjalne dochodzenie epidemiologiczne. No i chwała jej za to. Jej zdecydowane działania bardzo ograniczą rozprzestrzenianie się wąglika na Florydzie. W pierwszej kolejności doktor Malecki bierze pod lupę niedawną podróż Stevensów do Karoliny Północnej. No to tam podczas wycieczki górskiej w palachach pojawiły się pierwsze niepokojące sygnały. Maureen, żona Roberta Stevensa ze szczegółami odtwarza trasę, którą przebyli wspomina, że kiedy ruszali w podróż samochodem 27 września, no Robert był w świetnym nastroju i w bardzo dobrej kondycji. Mówi, że zapadła jej w pamięć scena z wędrówki po Appalachach, kiedy to jej mąż zatrzymał się przy szlaku, żeby się napić wody bezpośrednio z górskiego potoku. Mimo ostrzeżeń żony i córki uznał, że woda w tym miejscu jest krystalicznie czysta no i zapewne wolna od zanieczyszczeń. Następnego dnia podczas jazdy samochodem z e, Stevens dostał dreszcze wysokiej gorączki i poczuł się bardzo osłabiony. Zdecydował się położyć na tylnym siedzeniu, oddając kierownicę żonie. Chociaż po drodze mijali znaki informujące o pobliskich szpitalach, Stevens kategorycznie odmówił zgłoszenia się po pomoc. Po krótkim odpoczynku w mieszkaniu chłopaka, córki, poczuł się jednak na tyle dobrze, że w poniedziałek, 1 października rano, zdecydował się na powrót do domu na Florydzie i nawet przez czas, drogę sam prowadził samochód. W tamtym momencie doktor Malecki i jej zespół poważnie rozważają scenariusz, w którym Stevens mógł zarazić się w sposób naturalny. Bakterie wąglika występują w glebie i mogą infekować zwierzęta, w tym owce czy bydło. Dlatego specjaliści kontaktują się ze służbami sanitarnymi i weterynaryjnymi w Karolinie Północnej, żeby sprawdzić, czy odnotowano tam ostatnio przypadki padnięcia zwierząt lub nietypowe przypadki zapalenia opon mózgowych w lokalnych szpitalach. Ten sanepid florycki chce też sprawdzić mieszkanie córki Stevensa i jej chłopaka, pod kątem obecności patogenów, które mogły spowodować chorobę Stevensa. Wydaje się, że zespół śledczych epidemiologicznych ma już swojego winowajcę, czyli pechowy łyk wody lub kontakt z zakażoną ziemią podczas wędrówki po górach. Jednak jest jedno, ale wąglik wziewny jest niezwykle rzadki w naturze i niemal zawsze oznacza, że ktoś musiał wcześniej przygotować zarodniki w formie aerozolu. A to niechybnie prowadzi do naprawdę niepokojących wniosków. Rzecz w tym, że już w czasie I wojny światowej Niemcy wpadli na pomysł, żeby wykorzystać wąglik jako broń biologiczną. Między innymi celowo zakażali konie transportowane statkami na front z przeznaczeniem dla żołnierzy francuskich i amerykańskich. W latach 30 i 40 XX wieku Japończycy testowali zakażenia wąglikiem na jeńcach w Mandżurii i zrzucali zainfekowane ładunki na chińskie miasta, co pochłonęło około 10 tysięcy ofiar. Brytyjczycy w 1942 roku przeprowadzili testy broń biologicznej opartej na wągliku na szkockiej wyspie Grünard, co doprowadziło do tak wielkiego skażenia, że Pozostała zamknięta dla ludzi aż do 1990 roku. Największy arsenał zgromadził Związek Radziecki. W ramach tajnego programu Biopreparat Rosjanie wyprodukowali tysiące ton suchych zarodników, czyli, jak już wspominałam, form przetrwalnikowych bakterii, które załadowali do głowic rakiet balistycznych, w tym pocisków międzykontynentalnych. Po rozpadzie ZSRR Rosja Utylizowała większość zapasów, choć, cóż, wiele wskazuje na to, że część z tych zapasów pozostała jednak nietknięta. O tym, jak niszczycielską bronią jest w Anglik, Rosjanie przekonali się w 1979 roku, gdy awaria w świerdłowsku doprowadziła do uwolnienia chmury bakterii, co spowodowało śmierć ponad 100 osób. Również Irak pod rządami Sadama Husajna rozwijał własny projekt o kryptonimie Al-Hazen produkując zawiesinę z wąglika z myślą o głowicach rakietowych. Również Amerykanie przez całe lata produkowali własną broń biologiczną opartą na wągliku. W ośrodku Fort Detrick wytwarzali nawet 5 ton zarodników rocznie, dopóki prezydent Nixon nie zamknął tego programu w 1969 roku. To wtedy zutylizowano zapasy, zachowując jednak do celów badawczych jeden z najbardziej zjedliwych szczepów. Nosi on nazwę Ames. Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Tymczasem śledczy pod kierunkiem dr Jean Malecki stają przed kluczowym pytaniem. Czy Robert Stevens to ofiara nieszczęśliwego wypadku na górskim szlaku, czy też celowego ataku? Choć hipoteza o zarażeniu się podczas wycieczki do Karoliny Północnej wydaje się kusząca, no to jednak szybko upada pod naporem danych naukowych. Wąglik występujący naturalnie w glebie czy wodzie rzadko przybiera formę tak czystą i skoncentrowaną, żeby doprowadzić do zakażenia wziewnego u dorosłego, zdrowego człowieka. Co więcej, okazuje się, że w regionie, który odwiedzili Stevensowie, nie odnotowano żadnych padnięć zwierząt ani innych zachorowań. W mieszkaniach córki Stevensa i jej chłopaka śledczy również nie znajdują nic podejrzanego. No i wtedy przychodzi wynik badań przeprowadzonych w Państwowym Laboratorium Zdrowia Publicznego w Jacksonville. To jest laboratorium będące częścią krajowej sieci utworzonej po 99 roku do wykrywania bioterroryzmu. No i te wyniki to jest prawdziwa bomba. Przeprowadzono tam trzystopniową weryfikację, która dała śledczym absolutną pewność, że w organizmie Stevens'a namnożyły się właśnie laseczki wąglika. Pierwszym testem było standardowe barwienie metodą Grama, które uwidoczniło strukturę tych bakterii. Duże, proste pałeczki łączące się w długie łańcuchy, przypominające trochę pędy bambusa. Kolejnym krokiem była reakcja makwadiena, w ramach której specjalny niebieski barwnik pozwolił wykryć polipeptydową otoczkę wokół bakterii, która chroni laseczkę wąglika przed atakami białych krwinek. Ostateczną odpowiedź dał test z użyciem bakteriofaga Gamma, który atakuje i rozpuszcza wyłącznie komórki wąglika, pozostawiając inne bakterie nietknięte. Cała ta procedura zajęła zaledwie kilka godzin, no i dała naukowcom 100% pewności co do diagnozy. I nastąpiło to jeszcze przed wysłaniem próbek do głównej siedziby CDC w Atlancie. Wieść o pojawieniu się wąglika natychmiast uruchomiła alarm biologiczny najwyższego stopnia. W tym samym czasie gubernator Florydy Jeb Bush zadaje publicznie pytanie, czy to jest zaraźliwe. No, odpowiedź brzmi nie, bo wąglik nie przenosi się z człowieka na człowieka. No to jest dobra wiadomość. Zła jest taka, że Stevens musiał jednak gdzieś wciągnąć tego wąglika wraz z oddechem. No tylko gdzie? Kolejny przełom następuje w nocy z 4 na 5 października 2001 roku w Arizonie. To tam w Northern Arizona University pracuje mikrobiolog profesor Paul Kame, który specjalizuje się w genomice patogenów i analizie zagrożeń biologicznych. Do jego laboratorium trafia próbka pobrana od Stevensa. Jego zespół analizuje markery genetyczne bakterii No i niestety... Sprawdza się najgorszy z możliwych scenariuszy. Naukowcy dopasowują wykrytą u fotoedytora z Florydy laseczkę wąglika do wspomnianego już szczepu Ames. No a to jest naprawdę paskudny szczep. Został on wyizolowany pierwotnie od krowy w Teksasie w 81 roku i nie występuje powszechnie w naturze na Florydzie no ani w Karolinie Północnej. Jest on natomiast złotym standardem w wojskowych badaniach nad bioterroryzmem prowadzonych w laboratorium Fort Detrick w stanie Maryland. Również w kategorii śmiertelnie groźnych szczepów wąglika ames jest wyjątkowo zjadliwy. Potrafi zabijać nawet bez udziału swoich głównych toksyn. Jego zarodniki są bardzo małe, niezwykle stabilne, dzięki czemu idealnie nadają się właśnie do rozpylania w powietrzu. Ames jest używany niemal wyłącznie w wyspecjalizowanych laboratoriach obronnych do testowania szczepionek. A zatem jakim ulicha sposobem przedostał się do organizmów fotoedytu edytora z Florydy. W tym momencie charakter śledztwa w sprawie choroby Roberta Stevensa zmienia się całkowicie. To już nie jest dochodzenie epidemiologiczne prowadzone przez lekarzy, ale śledztwo kryminalne o najwyższym priorytecie bezpieczeństwa narodowego. Skoro bakteria pochodzi z laboratorium wojskowego, no to oznacza, że ktoś musiał ją stamtąd wynieść, przygotować no i celowo dostarczyć ofierze. No w tej sytuacji do akcji wkracza FBI. Robert Stevens umiera w piątek, 5 października, nie odzyskawszy przytomności. W tym samym dniu FBI podejrzewając atak bioterrorystyczny rozpoczyna śledztwo w budynku wydawnictwa American Media, w którym fotoedytor pracował. Co zaskakujące z naszej dzisiejszej perspektywy, te pierwsze działania FBI w budynku w Boca Raton, agenci prowadzili bez jakiejkolwiek specjalistycznej ochrony biologicznej. No po prostu 20-30 facetów w cywilnych ubraniach i bez masek pobierało próbki z biurka Stevensa i z innych pomieszczeń, podczas gdy w biurowcu wciąż przebywali pracownicy wydawnictwa. No dziś byłoby to nie do pomyślenia. Tak, no agenci skoncentrowali się w pierwszej kolejności na trzecim piętrze biurowca, gdzie znajdowało się stanowisko pracy fotoedytora, no i bingo. Zanieczyszczenie wąglikiem wykrywają bezpośrednio na klawiaturze komputera oraz w szczelinach używanych przez niego mebli biurowych. Ale czeka ich zaskoczenie, bo drugie i to znacznie większe ognisko zakażenia odkrywają na parterze budynku, gdzie znajduje się sortownia poczty. Tam stężenie zarodników wąglika jest już naprawdę gigantyczne. Równolegle specjaliści z CDC pobierali wymazy z nosa od pracowników, którzy mogli mieć styczność ze śmiertelnie groźnym patogenem. Łącznie przebadano 106 osób. Wyniki były alarmujące. Obecność zarodników wąglika potwierdzono aż u piętnaściorga z nich. Wśród nich było kilkoro pracowników sortowni poczty, w tym wspomniany już na początku tego podcastu 72-letni Ernesto Blanco. Wcześniej nie powiązano go z przypadkiem Stevensa, bo trafił do innego szpitala, zlokalizowanego w Miami. Miał też nieco inne objawy przypominające zapalenie płuc, czyli gorączkę, dreszcze, osłabienie i ból w klatce piersiowej. Leczono go antybiotykami, jednocześnie usiłując znaleźć przyczynę jego choroby. W końcu 7 października, czyli dwa dni po śmierci Roberta Stevensa, analiza próbki pobranej od Blanko wykazała u niego obecność wąglika. I ostateczną diagnozę w ziewnej postaci tej choroby, takiej samej jak u Stevensa, lekarze uzyskali dopiero 15 października. No ale już 8 Departament Zdrowia Chorobstwa Palm Beach ogłosił oficjalną kwarantannę, która objęła siedzibę wydawnictwa jego pracowników oraz osoby, które miały kontakt z zakażonymi. I dopiero wtedy ruszyły pełnowymiarowe działania które dziś kojarzymy, głównie z filmów amerykańskich, ze śledztwami w sprawie bioterroryzmu. FBI przy wsparciu Agencji Ochrony Środowiska całkowicie przejęła i odizolowała od świata biurowiec American Media i wprowadziła do niego wyspecjalizowane jednostki hazmat w pełnym rynsztunku ochronnym. Termin hazmat pochodzi od angielskiego określenia hazardous materials i odnosi się do zespołów przeszkolonych w zarządzaniu materiałami niebezpiecznymi, substancjami biologicznymi, chemicznymi albo jądrowymi, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. Technicy ubrani w charakterystyczne szczelne kombinezony z własnym obiegiem powietrza zamkniętym starali się odtworzyć trasę, którą przemieszczały się te zarodniki wąglika. Centymetr po centymetrze badali wnętrze biurowca. Próbki z różnych powierzchni zbierali mokrymi, sterylnymi materiałami. Do klawiszy komputera używali specjalnych patyczków, do blatów, biurek, gąbek celulozowych, no a do największych powierzchni nasączonej gazy. Potem te próbki były szczelnie pakowane i odwożone do analizy. W ten sposób udało się ustalić, że zarodniki Wunglika przybyły do budynku wraz z pocztą, a następnie wskutek rozpylenia przez maszyny sortujące rozprzestrzeniły się po wydawnictwie poprzez system wentylacji. I właśnie tą drogą musiał się zarazić Robert Stevens, który rzadko bywał w sortowni na parterze. A ponieważ do tego ataku użyto niemal czystej bakterii z domieszką krzemionki, to w ten sposób powstały aerozol bez żadnych przeszkód roznosił się po biurowych korytarzach. A śledztwo w sprawie wąglika dopiero się rozkręcało. Przełom nastąpił 9 października, kiedy do dwóch redakcji w Nowym Jorku NBC News i New York Post, dotarły listy zawierające podejrzany biały proszek. Pracownicy szybko przekazali je policji, ta z kolei FBI. Tu warto wspomnieć, że ten konkretny list, który trafił do American Media na Florydzie, nigdy nie został nawet odnaleziony. I wewnątrz kopert otwartych w nowojorskich redakcjach, oprócz białego proszku, znajdowały się też kartki z datą 11 września 2001 roku, hasłami przepojonymi nienawiścią do Stanów Zjednoczonych i Izraela oraz ze stwierdzeniami typu Allah jest wielki. A że od zamachów z 11 września minął dopiero miesiąc, nic więc dziwnego, że podejrzenia w pierwszej kolejności padły na Al-Kaidę, czyli sprawcę zamachów z 11 września. 12 października eksperci z CDC ogłosili, że we wszystkich listach znajduje się szczep Ames, czyli genetyczny bliźniak bakterii, która zabiła Stevensa więc sprawcą była najprawdopodobniej osoba mająca dostęp do tajnych laboratoriów wojskowych. Ktoś ze swoich, ktoś kto za pomocą listów przeprowadził serię zamachów bioterrorystycznych. Eskalacja zagrożenia na wschodnim wybrzeżu USA wymusiła natychmiastową konsolidację służb 12 października Formalnie powołano grupę zadaniową Ameritrax Task Force. To Ameritrax to American i Antrax, Antrax czyli wąglik. Wo Nad tą grupą nadzór objęło biuro terenowe FBI w Waszyngtonie. Zespół, w skład którego z biegiem czasu weszło kilkuset agentów specjalnych i inspektorów pocztowych, stanął przed bezprecedensowym zadaniem. Na samym początku śledczy przyjrzeli się samym listom. Nie znaleźli na nich żadnych śladów biologicznych, mogących zidentyfikować sprawcę, no, który też przemyślnie, na przykład, nie poślinił paska z klejem na kopercie. Analiza stempli pocztowych wykazała, że dwa pierwsze listy nadano 18 września z Trenton w stanie New Jersey, a z tego samego miejsca 9 października wysłano kolejną parę przesyłek z identyczną, niebezpieczną zawartością. Tym razem adresowaną do senatorów Partii Demokratycznej, yy, którzy stacjonowali w Waszyngtonie. Pierwszą z nich, zawierającą 8 gramów silnie skoncentrowanego proszku z tym szczepem AMES, otwarto 15 października w biurze senatora Toma Daszla. Incydent ten wymusił ewakuację ponad 1000 osób z Kapitolu oraz pierwsze od 1837 roku zamknięcie Izby Reprezentantów podczas gdy Senat kontynuował pracę w maskach ochronnych. Drugi list skierowany do przewodniczącego Komisji Sądownictwa senatora Patryka Lejego został zidentyfikowany i otwarty z opóźnieniem 17 listopada ze względu na zaostrzone procedury bezpieczeństwa. Śledztwo wykazało jednak, że największe skażenie wystąpiło w sortowniach pocztowych, przez które przeszły tamte listy. Maszyny sortujące pracując z dużą prędkością mechanicznie uwalniały zarodniki z kopert, a następnie rozprzestrzeniały je w otoczeniu i systemach wentylacyjnych. I w ten sposób bakterie osiadały na innych przesyłkach, co pozwalało im przemieszczać się na odległość setek kilometrów. Łączny bilans ataku wąglikiem to 17 osób zakażonych i 5 ofiar śmiertelnych. Oprócz Stevensa w wyniku skażenia maszyn i ich otoczenia zmarło jeszcze dwóch pracowników poczty w Waszyngtonie. Pracownica szpitala w Nowym Jorku oraz 94-letnia kobieta z Connecticut. Potwierdziło to, że wąglik stał się realnym zagrożeniem również dla tych osób, które nie miały bezpośredniego kontaktu z tymi pierwotnymi przesyłkami. Wybuch paniki po serii ataków doprowadził do paraliżu usług pocztowych, w wyniku czego wstrzymano 40% doręczeń pocztowych w całym kraju. W ramach akcji profilaktycznej na obecność wąglika przetestowano około 30 tysięcy osób, a 10 tysiącom zaaplikowano cyprofloksacynę. Znaną w Stanach Zjednoczonych pod nazwą handlową CYPRO. Ten antybiotyk został wybrany przez CDC ze względu na jego wysoką skuteczność w zwalczaniu szczepu Ames. E, otrzymali go między innymi pracownicy kapitolu. Oraz wydawnictwa American Media na Florydzie, u których testy potwierdziły kontakt z zarodnikami. Choć w przypadku Roberta Stevensa terapię wdrożono zbyt późno, no to właśnie dzięki tej intensywnej kuracji Cypro uratowano życie Ernesto Blanco, wyszedł on ze szpitala po trzech tygodniach. Ludzie tak bardzo bali się ataku, że cena leku na czarnym rynku podskoczyła aż dziesięciokrotnie. Przez tę panikę rząd USA musiał interweniować u producenta, żeby wymusić obni obniżkę cen i mieć pewność, że wystarczy leku dla wojska i służb ratunkowych. Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni. Wróćmy jednak do tego śledztwa, a ono toczyło się z niezwykłą szybkością. Już 9 listopada 2001 roku FBI opublikowało profil podejrzanego. Jego sporządzeniem zajęli się dobrze nam już znani profilerzy z jednostki analiz behawioralnych FBI w Quantico. Eksperci zarysowali obraz sprawcy jako samotnego, białego mężczyzny w wieku od 20 do 45 lat, prawdopodobnie wysokiego, o szczupłej sylwetce. Według profilu był to bardzo inteligentny naukowiec, biolog z ogromnym doświadczeniem laboratoryjnym w pracy z niebezpiecznymi patogenami, który na co dzień miał dostęp do pilnie strzeżonych zasobów broni biologicznej. Analiza sugerowała, że człowiek ten mieszka albo pracuje w, w okolicy Trenton. Skąd nadano listy? Jego profil psychologiczny wskazywał nam aspołecznego perfekcjonistę o radykalnych poglądach antyamerykańskich albo antyizraelskich, który potrafi doskonale planować swoje działania no i który nie figurował wcześniej w kartotekach kryminalnych. Chociaż pojawienie się haseł takich jak Allah jest wielki miało sugerować trop islamistyczny, no to jednak profilerzy podejrzewali, że może to być celowa dezinformacja mająca po prostu odwrócić uwagę od tego krajowego ekstremisty. Publikacja tych informacji miała jeden główny cel. Chodziło o zachęcenie ludzi do składania donosów na dziwnie zachowujących się sąsiadów albo współpracowników o takim właśnie profilu. I faktycznie lawina donosów ruszyła po prostu z miejsca. Specjalna linia telefoniczna w ciągu zaledwie tygodnia przyjęła 30 tysięcy zgłoszeń, co najpierw przytłoczyło śledczych nadmiarem informacji, no cóż, najczęściej mało wartościowych, ale później pozwoliło im zawęzić krąg podejrzanych do około 200 ekspertów biologicznych z całego kraju. Wśród tych specjalistów wymieniony został niejaki Steven Hatfield, 49-letni mikrobiolog, były pracownik Instytutu Medycznego Armii Stanów Zjednoczonych do spraw badania chorób zakaźnych, czyli głównego amerykańskiego wojskowego i rządowego laboratorium, które zajmowało się badaniami nad obroną przed bronią biologiczną. Mieści się ono w bazie wojskowej Fort Detrick w stanie Maryland, czyli tam gdzie prowadzono badania nad tym szczepem AMES, ale także m.in. nad wirusami Ebola czy Marburg, czyli no, najgroźniejszymi ze znanych patogenów. Hatfield niemal idealnie pasował do profilu behawioralnego, psychologicznego i fizycznego, który został nakreślony przez śledczych z FBI. Profilerzy poszukiwali samotnego, wysokiego i szczupłego mężczyzny w średnim wieku, a Hatfield... Mierzący 190 cm wzrostu, rozwiedziony i mieszkający samotniej wpisywał się w ten opis niemal co do joty. Mieszkał we Frederick w stanie Maryland, nieopodal bazy wojskowej Fort Detrick, zaledwie trzy godziny drogi od Trenton. Skąd wysłano owe zabójcze przesyłki? Co ważniejsze miał rzadkie, no i spodziewane w tym śledztwie kompetencje. Jako ekspert do spraw obrony biologicznej miał nie tylko nieograniczone dostęp do szczepu AMES, ale też zajmował się zawodowo symulacjami ataków bioterrorystycznych na potrzeby Departamentu Obrony. Jego doświadczenie w pracy na najwyższym poziomie zabezpieczeń biologicznych no, czyniło go po prostu idealnym kandydatem na tego ducha, którego ścigali agenci. Śledczy odkryli również drugą Twarz tego człowieka pod pseudonimami słał antyrządowe listy do Washington Post, w których ostro krytykował Federalne Agencje Zarządzania Kryzysowego. Jak można się tutaj domyślać, presja na złapanie sprawcy serii ataków bioterrorystycznych była ogromna. Latem 2002 roku obława zaczęła się zacieśniać wokół Hatfila, a media, w tym gazeta The New York Times, karmione przeciekami pochodzącymi z FBI, nadały mu miano Mr. Z. Dziennikarze pisali o nim bez podawania nazwiska, ale z wyraźnymi tropami mogącymi wskazywać na to, kim jest ten człowiek. 1 sierpnia 2002 roku kamery telewizyjne na żywo transmitowały nalot na jego dom. Agenci z psami tropiącymi przeszukiwali jego mieszkanie, samochód, a nawet łódź w poszukiwaniu choćby odrobiny zarodników AMES. Chociaż psy nie podjęły śladu, a żadne fizyczne dowody obecności wąglika nie zostały u niego odnalezione, kariera i życie prywatne Hatfielda legły w gruzach. Z dnia na dzień stał się on twarzą największego zagrożenia biologicznego w historii Stanów Zjednoczonych. Mimo, że jak się miało okazać po latach, FBI patrzyło w zupełnie inną stronę niż powinno. Na ciąg dalszy opowieści o śledztwie w sprawie ataków terrorystycznych z użyciem wąglika Zaprosimy Państwa w następnym odcinku podcastu Laboratorium Zbrodni. a Znajdą Państwo wszystkie odcinki naszego podcastu na Spotify, na stronie Polskiego Radia i wszędzie tam gdzie lubią Państwo słuchać podcastów. Zachęcamy też do sięgnięcia po poprzednie odcinki tej serii. Zapraszamy też oczywiście do naszego drugiego podcastu, który też powstaje we współpracy z Polskim Radiem, czyli do sekcji teorii spiskowych. Tu nowe odcinki pojawiają się co poniedziałek No i jest to wideo podcast, więc mogą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 RADIO PODCAST 44 minuty po godzinie 21. Wieczór w Polskim Radiu 24. A teraz wracamy do tematu gorącego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Podczas negocjacji pokojowych stolicy Pakistanu, Iran i Stany Zjednoczone nie osiągnęły porozumienia. Według Tomasza Wypycha, dziennikarza portalu Salon24, w najbliższych tygodniach Amerykanie mogą wycofać się z konfliktu na Bliskim Wschodzie. A mówił o tym na naszej antenie z Jakubem Kuklą. Rozmowy między Stanami Zjednoczonymi a Iranem zakończyły się fiaskiem. To jest dla pana zaskoczenie, czy raczej tego się można było, czy należało wręcz spodziewać? No nie jest fiaskiem. Dla mnie dla obserwatorów yy, pojawiło się nawet w przestrzeni publicznej takie określenie, że to w tej co się dzieje na Bliskim i Środkowym Wschodzie. No Abad to już troszkę dalej jest, to jest układanka, a o Zatoce Perskiej mówi się, że to jest taka gordyjska. To jest wszystko tak mocno skomplikowane, tam jest tak dużo m, interesów sprzecznych tak naprawdę wzajemnie, że te rozmowy miały być taką szansą na no rozmowy, wie pan, w dawnym stylu. Amerykanie są przyzwyczajeni do tego, że gdzieś tam się jechało do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 chwalenia osiągnięć 40 dni irańskiej obrony. Koniec cytatu. Jak pan rozumie to ostatnie zdanie? Ja bardzo się cieszę i dziękuję panie to, że pan właśnie poruszył to ostatnie zdanie, dlatego że dosyć regularnie śledzę irańskie te rządowo oficjalne i byśmy zobaczyli jak to wszystko wygląda, to na przykład ten samolot, żeby konkretnie opowiedzieć.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 Militarne i tak dalej, i tak dalej. Czyli strona amerykańska uznała, że wystarczy poruszyć jeden kamyk, żeby potem ruszyła lawina i żeby później społeczeństwo Iranu wzięło sprawę tak. w swoje ręce. To był bardzo duży błąd, dlatego że proszę zobaczyć, co się wydarzyło. Irańczycy rzeczywiście czekali, ja mam możliwość rozmawiania z wieloma Irańczykami, na to, że Amerykanie, w ogóle Zachód my też, ruszą się wtedy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 Ale mówię, takiego myślenia strategicznego amerykańskiej administracji powoduje to, że na no moment Saudowie tak, potężny najważniejszy sojusznik w tym regionie mogą zastanowić się tak naprawdę, co nic tego sojuszu zastanawiam, poza tym, że kupują broń. I, I z tego wszystkiego wyszła ta absolutnie z żadnego punktu widzenia niepotrzebna wojna, bo to nie będzie wygrało. No tak. Jak wspomnieliśmy te rozmowy, rozmowy, które e, toczyły się między stroną amerykańską a irańską i zakończyły się e, fiaskiem. Dobra.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 Z Tomaszem Wypychem, dziennikarzem portalu Salon 24, rozmawiał Jakub Kukla. Reklama